z 9 Lubin, na audycji 219, przed mikrofonem Darek oraz Adam, a w dzisiejszym programie magazynu nauce i technice do potęgi 9 Dziś powiemy o Facebooku, będzie nawet kilka słów o papieżu Franciszku, a także o tym gdzie, jak i kiedy będziemy mogli już niedługo skorzystać z Wi-Fi w podróży oraz o tym, jak zasiąść wieczorem do kolacji przed komputerem, przed włączonym komputerem i jeszcze bardzo dobrze na tym zarobić. Dzisiejsza audycja wzbogacona oczywiście dobrą muzyką. Dziś za Wykonawca. Tak więc do słuchania audycji numer 219 zapraszamy serdecznie. Przed nami magazyn o nauce i technice do potęgi 9. Ja tylko dodam, że dziś zagra Ben Drayman z dwoma utworami. Pierwszy to 21 Seconds, a drugi to Avalanche. Oczywiście obydwa utwory pochodzą z serii Musicale i są na licencji Creative Commons. A teraz już magazyn o nauce i technice. Do Dobro. potęgi dziewiątej. Magazyn o nauce i technice. Witamy wszystkich słuchaczy w magazynie do potęgi 9 o nauce i technice. A zaczynamy papieżem Franciszkiem. Otóż powiedział on coś takiego, że internet to dar od Boga, ponieważ oferuje on możliwość spotkań i solidarności między ludźmi. Takim miejscem do spotkań jest jak najbardziej Facebook, o którym już wcześniej mówiliśmy, rozmawialiśmy. Odnośnie Facebooka pojawiają się różnego rodzaju nowości aplikacji i tak właśnie mamy możliwość podyskutowania nad czymś co tak naprawdę Facebook chce wprowadzić otóż było coś takiego jak Facebook Home, Facebook Camera, były to niewypały jak się okazuje firma Facebook chce wprowadzić coś o nazwie Facebook Paper co to jest takiego, Darek? Może więcej e, coś na ten temat byś powiedział. Może zacznijmy od tego, że ta domowa aplikacja Facebooka, która ukazuje się na systemy operacyjne, czy to Android, czy to iOS, no, cieszy się jak na razie nie, ma, nie malejącym powodzeniem. Natomiast no, niestety każda jakaś taka niezależna aplikacja od Facebooka to była już y, totalna porażka i chociażby przykład y, aplikacji właśnie jak wspomniałeś Home, to może była nie tyle aplikacja co nakładka na sam system operacyjny Android i ona miała nam zmienić nasz telefon całkowicie w miejsce spotkań z naszymi znajomymi i przyjaciółmi, no ale któż chciałby po włączeniu ekranu telefonu zobaczyć y, zamiast naszej ulubionej tapety ostatnie najnowsze zdjęcie znajomych wrzucone na Facebooku. Czasami wrzucamy różne dziwne zdjęcia i niekoniecznie chcemy mieć to na tapecie. Czasami jest to Irytujące. Jest to irytujące, szczególnie oznaczanie, na przykład osób na zdjęciach. Osobiście uważam, jeśli tych osób tam nie ma, więc zupełnie nie wiem, dlaczego Facebookowicze, na przykład, to robią. Ja ostatnio, na przykład, dostałem jakieś życzenia na nowy rok, gdzie było 100, 100 osób zaznaczonych, oczywiście te osoby na kwiatku, na, tak czy na, na kwiatku, jakimś, czymś podobnym do kwiatka. Oczywiście te osoby nie były. Tam. No właśnie, także nauczmy się może korzystać z portali społecznościowych bo o ile portal społecznościowy zanim jeszcze przejdę o tym czym będzie, czym jest ta nowa aplikacja ponieważ my akurat na dzień kiedy nagrywamy podcast to tej aplikacji jeszcze oficjalnie w sklepie internetowym Google jeszcze go nie ma tej aplikacji nie ma ona, ona, ona będzie pojawi się tylko na razie na system operacyjny iOS czyli użytkownicy iPhone'ów i iPad'ów będą mogli się nią cieszyć, ale wracając jeszcze do samego użytkowania Facebooka no to oczywiście fajny newsweet sam facebookowy co prawda podlegał różnym modyfikacjom czy on jest dobry czy jest zły wiem że nie wyświetla nam wszystkich informacji najnowszych w tej kolejności w jakiej byśmy sobie tego chcieli ponieważ tam jest zastosowany jakiś algorytm który ma po prostu wybierać to co pewnie chcielibyśmy na facebooku zobaczyć jako pierwszą wiadomość ale tak jak właśnie tu wspomnieliśmy z Adamem, nie oznaczajmy może osób, jeśli tych osób nie ma na zdjęciach, no bo po co oznaczać na przykład na zdjęciu, na którym prezentujemy swój najnowszy model telefonu, umieszczać na przykład 30 znajomych. Być może oni są w tym telefonie, w kontaktach, ale, ale na pewno nie ma ich na tym zdjęciu. I nagle dostaje jakąś wiadomość, że ktoś odpowiedział na coś, gdzie ja się niby tam znajduję i tych maili od groma. Tak, oczywiście, więc zacznijmy od tego, że właśnie nauczmy się używać Facebooka. Tak samo jak y, mamy pretensje może nieraz, że ktoś użytkuje, u, uży, używa nasze zdjęcia albo komentuje, czy ma dostęp do naszych prywatnych informacji, ale zapominamy o tym, że większość y, Facebookowiczów, może tak nazw nazwijmy, wszystkich użytkowników w, w, w tego portalu, mm, no niestety w sposób dosyć bezmyślny często udostępnia na przykład najnowsze zdjęcia czy informacje o sobie. Tu byłem, tam byłem, tam jestem, tam będę, wszystkim bezkrytycznie, a no są oczywiście w ustawieniach takie możliwości, że możemy sobie wybrać, komu chcemy w ogóle cokolwiek udostępnić i możemy to grono tych osób zawęzić. Dokładnie. A teraz coś właśnie na temat tej nowej aplikacji, jak wspomniałeś, jeszcze nie w takiej formie komputerowej. Ja rozumiem, że oni będą to w jakiś sposób testowali, sprawdzali, czy to ma rację bytu. Co sądzisz właśnie o tym? Facebook Paper. I to aplikacja, o której już mowa jest od tygodnia czasu. Pojawiły się już czy na Vimeo, czy na YouTube filmiki i trailery prezentujące tą aplikację. No nic innego jak Facebookowa gazeta, która w sposób dość przyjazny graficznie ma prezentować nam te feedy, te kanały, które my sobie wybierzemy i które sobie sami zaabonujemy. Czyli możemy sobie oczywiście wymyślać, że będziemy sobie chcieli tam zobaczyć coś z technologii, coś z lokalnego, z lokalnych wiadomości, a oprócz tego do, będziemy mogli do tego przypiąć również naszych znajomych. No ale czy potrzebna jest nam rzeczywiście jakaś dodatkowa aplikacja yy, oprócz standardowej aplikacji Facebooka, żeby mieć dostęp do tego, yy, nie wiem, czy potrzeba jest przebudowywania samej aplikacji Facebooka, też nie wiadomo, ponieważ no, chyba każdy życzy sobie, żeby aplikacja działała szybko, sprawnie. Wiemy, że na przykład przebudowany został niedawno Messenger od, od Facebooka właśnie na platformy mobilne. No i ma sporo wad. Chociażby to, że mamy informację, co prawda, że ktoś w danej chwili jest dostępny w telefonie komórkowym lub też w sieci, ale sama treść informująca o tym, że ktoś jest dostępny w telefonie komórkowym, przykrywa całą jego, całe jego imię i nazwisko i, i, i z, czasami możemy mieć wątpliwości, kto rzeczywiście z naszych znajomych, jeśli to będą osoby na przykład o tym samym imieniu, no to będzie mieć wątpliwość, kto się pojawił. Czym charakteryzować ma się jeszcze ta, ta aplikacja? No więc wyświetlić ona ma wszystkie treści, tak jak wspomniałem od znajomych i zalajkowanych stron, ale tak jak przystało na czytnik RSS-a no bo w pewnym rodzaju będzie to coś w rodzaju właśnie czytnika mi ta aplikacja przypomina Flipboard jest coś takiego taka fajna aplikacja, na której możemy właśnie przeglądać różnego rodzaju informacje i żeby było jeszcze ciekawiej Tutaj będziemy mogli wybierać treści po, po, pogrupowane na ponad 12 kategorii sport, nauka, jedzenie, technologie i tak, dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś używa aplikacji Flipboard to y, może być pewien, że będzie z pewnością użytkował y, Facebook Paper, tylko pytanie czy będzie chciał użytkować dwóch prawie że identycznych aplikacji, a w jednej będzie mógł sobie jeszcze dopiąć y, znajomych, tylko po co? Tylko po co? Albo dodajmy może newsfeed, dodajmy może kanał albo możliwość subskrybowania czegoś jeszcze na tym Facebooku, który już mamy. Czy jest potrzeba tworzenia tej aplikacji? Nie wiem. Instagram na pewno jest aplikacją taką współdziałającą z Facebookiem, która sprawdza się idealnie, a działa odrębnie, ale to już inna broszka. Dlatego to, czy tak naprawdę będzie to przydatna aplikacja, czy przyda nam się wszystkim w użytkowaniu, w lajkowaniu, w śledzeniu to, co nasi znajomi, ulubieńcy tworzą, robią, to tak naprawdę zadecydują użytkownicy. Za chwilę wrócimy oczywiście do Facebooka, a teraz piosenka. Drawn by the things that I had learned about you Betrayed by what I could not conceal Revealing wounds still left to heal I realize that I'm in need of something to hold on to Now it's very Spoke it didn't know, now it's fading away. It took 21 seconds to lose you, 21 seconds of meaningful conversation. Words exchanged without hesitation. Then the That penetrates Leaves its mark And claims its fate Maybe we were destined To repeat this Again Cause it's fate Yeah Hey Witamy po krótkiej muzycznej przerwie. Wcześniej rozmawialiśmy tutaj o Facebooku. Powiedzieliśmy o nowej aplikacji. Tak naprawdę, Facebook wiąże się z tym, że umieszczamy różnego rodzaju dane swoje, zdjęcia, miejsce wydarzeń, spotkań i jest coś takiego jak co wiąże Facebook i płyty. Blu-ray. Ja przypomnę, że to są takie najnowsze nośniki, na których są nagrywane wideo, najczęściej w wysokiej rozdzielczości, ale również mogą służyć do przechowywania danych. Taka jednowarstwowa Blu-ray ma 25 gb dwuwarstwowa aż 50. I dlatego stąd pytanie, co łączy Facebook oraz 10 tysięcy płyt Blu-ray? No pewnie Snowden powiedziałby, że NSA. No coś, coś w tym jest, ponieważ Facebook wykorzystuje 10 tysięcy płyt Blu-ray do niczego innego jak do przechowywania właśnie danych. Miejmy nadzieję, że te 10 tysięcy płyt nikt nigdzie nie ukradnie z siedziby Facebooka, ponieważ no, miałby dostęp do milionów użytkowników. Dla, po co Facebook wykorzystuje płyty Blu-ray do przechowywania danych? a Chociażby ze zwykłych oszczędności, bo koszty przechowywania danych yy, najprawdopodobniej yy, ograniczono o 50%, a zużycia energii aż o 80%. Żeby było ciekawiej, z podobnych rozwiązań korzystają inni giganci technologii nowoczesnych, oczywiście zwykle jest to ścisła tajemnica, o których pewnie niektórzy wiedzą, mówią tu i, tu i ówdzie. No wiadomo, że Facebook zużył, zużył w, dwu, w 2011 roku 532 miliony kilowatogodzin energii i tutaj może takie porównanie Google zużył 2 miliardy kilowatogodzin energii sami policzcie jaki to jest rachunek pytanie z jakiego, z jakiego dostawcy energii korzystają wiemy, że Google na przykład chcąc obniżyć swoje koszty serwerownie, ma w, w zimnych krajach, nie w ciepłych bo oczywiście pozwala to ograniczyć koszty chłodzenia serwerów Poza tym nasuwa się takie pytanie, ja mam też na co dzień styczność i z płytami, i z dyskami i tak spoglądając na nośniki i płyt, no Blu-ray jest to takim nowym, świeżym nośnikiem, wcześniej oczywiście DVD, które jest do tej pory dość popularne, no ale że ma mniejszą pojemność, stosuje się te płyty Blu-ray, pytanie jest, się nasuwa tego typu czy te dane na przykład za 10, 20, 50 lat e, mogą być do odczytania tak naprawdę, ponieważ jak na razie nie, nie mogliśmy tego zaobserwować, sprawdzić e, gdzieś tam najstarsze te płyty mają kilkanaście, kilkadziesiąt lat już są problemy z odczytem tych nośników, oczywiście kwestia e, tych warstw ochronnych, e, tworzenia odpowiednich materiałów e, do, do tego, aby, aby taką płytę wytłoczyć, e, no ale ale właśnie porównując na przykład do kaset VHS, jakichś tam starszych taśm, z których możemy do tej pory bez problemu odczytać informacje, co będzie właśnie z takimi płytami za te kilkanaście, kilkadziesiąt lat? Po pierwsze na Facebooku wszystko się zmienia, bo co chwila coś rzucamy, usuwamy, komentujemy, dodajemy. W związku z tym na pewno, na pewno te płyty są wymieniane gdzieś później, być może albo archiwizowane, albo niszczone, tego nie wiemy. Ale na pewno są jakąś formą zabezpieczenia. No, zastanówmy się, teraz w głębi, jak my przechowujemy ważne dane, czy trzymamy to tylko na dysku twardym, być może używamy jakiejś chmury, być może używamy chociażby słynnego Google Drive, czy teraz OneDrive, dawnego SkyDrive, czy być może używamy jakiegoś dysku twardego, zapasowego, który podłączamy do naszego komputera, laptopa i po prostu sobie archiwizujemy te dane, które chcemy, żeby nam nigdy nie uciekły i żeby były w jakiś sposób zabezpieczone. Warto o tym pomyśleć, bo w przypadku na przykład awarii komputera albo jakiegoś wyjątkowo złośliwego wirusa, no możemy mieć bardzo poważny problem, jeśli będą to nasze jakieś domowe archiwa i zdjęcia, które już nie będą do odzyskania z jakichś chociażby uroczystości rodzinnych, no to będziemy mieć jakiś bardzo poważny problem, także być może zastanówmy się, czy nie wykorzystać pomysłu Facebooka, nie zaopatrzyć się w płyty Blu-ray i po prostu nie zrobić sobie jakichś archiwów i tak jak Adam wspomniał, ponieważ no jest to nośnik, który w jakiś sposób ulega degradacji, ulega zniszczeniu, wartałoby przynajmniej i co kilka lat zrobić taką kopię, a starszą płytę po prostu zniszczyć w jakiś bardzo skuteczny sposób. I wtedy będziemy mieć no, jakąś taką pośrednią pewność, że jednak te nasze dane zachowamy. A my wrócimy już za chwilę. Kolejna piosenka w dziewiątce. Zapraszamy. Place that I have been so many times before. My soul is tortured by constant realizations in a world of frustrations. What is it? I was trying to be seen without having to pretend Temat Facebooka zamykamy, przechodzimy do takiego dość nietypowego tematu, ponieważ zastanówmy się drodzy słuchacze, czy lubimy jeść, a jak tak? No to może zrobić coś z tego, jakiś pomysł na biznes, można pójść krokami 33-letniej koreanki, która właśnie zarabia ponad 9000 dolarów miesięcznie na tym, że je posiłki i wszystko prezentuje w internecie. Na czym to pokrótce polega? Przedstawia Darek. No tak, niektórzy pomysł na jedzeniu to oczywiście zarabiają albo przygotowując to jedzenie i mając restaurację, albo pisząc książki kucharskie, albo tak jak pewna właśnie koreanka, o której wspomniał Adam, koreanka z południowej Korei, która zarabia, aż uwaga, ponad 9300 dolarów miesięcznie. Park seo Yen, bo tak się nazywa, zasiada co wieczór przed komputerem, włączając swoją kamerkę i na jednym z portali społecznościowych, na jednym z portali znanych w Korei Południowej po prostu je kolację. Ale żeby było ciekawiej, ta kolacja to jest nie tak skromna, jakby nam się wydawało, ponieważ potrafi ona wchłonąć w trakcie jednego wieczoru i takiej jednej transmisji na przykład cztery duże pizze i kilka kilogramów wołowiny. A żeby było jeszcze ciekawiej, owa koreanka jest dość szczupłej postury osobą tak więc no jest. Ciekawe jak ona to spala te wszystkie kalorie Tak być może cierpi na jakąś przypadłość, która pozwala jej po prostu zjada, pochłaniać tak duże ilości pożywienia ale nie o to chodzi, ponieważ koreańczycy nie zasiadają przed komputerem tylko po to, żeby popatrzeć jak owa szczupła koreanka zajada tak ogromne ilości jedzenia podczas jednej wieczerzy, tylko po prostu z tego powodu, że w Korei jak i w wielu krajach azjatyckich sam posiłek jest pewnego rodzaju celebracją jedzenia. No i rzadko kto chce zasiadać i spożywać posiłki w samotności. W związku z tym ci, którzy akurat właśnie w taki sposób czyli sami mieliby spożywać sobie kolację, włączają internet i cieszą się popularnością bardzo dużą właśnie wiele tego typu portali na, na jaki na przykład na jakiej, w jakiej formie można zarobić na czymś takim? W jakiej formie właśnie ta koreanka zarabia te ponad 90 dolarów miesięcznie? Na jakiej zasadzie to polega? Zasiada przed kamerką, opowiada o tym, co będzie jadła i żeby było ciekawiej, to wszyscy, którzy oglądają, wcale nie muszą nie muszą płacić za to, żeby oglądać, co owa koreanka sobie zjada, czy osoba, którą w danej chwili będziemy oglądać, tylko po prostu mogą zostawiać tam wirtualne żetony, które ona później oczywiście może zamienić sobie na jakąkolwiek walutę i wypłacić na własne konto. I żeby było ciekawiej w podzięce za udział w wieczornym posiłku, pozostawiają jej właśnie te żetony i z tego wychodzi blisko 9,5 tysiąca dolarów, z czego jedną trzecią podobno wydaje ona na to pożywienie, które później pochłania przed kamerą, a wielu innych Koreańczyków czy też Azjatów po prostu w ten sposób umila sobie wieczorne kolacje. U nas podobne portale również cieszą się pewnym zainteresowaniem, ale zwykle są to, stety, niestety, portale o charakterze dość marginalnym. Nie wiem, marginalnym, czy to w ten sposób nazwać, ale są to portale po prostu erotyczne i zwykle w ten sposób u nas w Europie jest to znane pod tą postacią. A jak wiemy w różnych krajach różne formy oglądania czegokolwiek mogą przynosić nam pieniądze i chociażby w Azji jest to jedzenie przed kamerą. Dlatego warto zastanowić się nad własnym biznesem, korzystając z internetu, niekoniecznie erotycznym. Z Korei przenosimy się do Polski. Otóż plany PKP Intercity oraz jednej z sieci telefonicznych są związane z prowadzeniem dostępu do cyfrowych treści wideo oraz sieci bezprzewodowych Wi-Fi w wagonach. Coś więcej na ten temat już od Darka. Tak, PKP wprowadza na kilku liniach taką nowość, mianowicie będziemy mogli sobie oglądać filmy w opcji wideo na żądanie, korzystając z naszych urządzeń wyposażonych w moduł Wi-Fi. Będzie można oczywiście korzystać z internetu. Tylko jest jeden mały problem, oczóż jak donosi jeden z portali, będzie to bez... Płatne. bezpłatne dla chociażby właśnie abonentów tej owej sieci a tu mowa o sieci akurat T-Mobile która wygrała ów przetarg na początku będzie to dostępne dla abonentów wszystkich sieci komórkowych, a później niestety inni abonenci pozostałych sieci będą musieli za ten internet y, dopłacić. Tak więc czy jest to dobra forma, że wybrano właśnie tylko jednego operatora, czy nie jest to jakaś forma y, no, poniekąd dyskryminacji? No bo dlaczego podróżując pociągiem chcąc skorzystać z bezpłatnego internetu będziemy musieli posiadać tylko jedną wybraną przez nas y, sieć komórkową, a nie możemy posiadać w innej. No tutaj możemy polemizować na ten temat. Ja osobiście uważam, że być może to PKP powinno zadbać o to, żeby po prostu ktoś dostarczając internet miał obowiązek albo oferować go wszystkim za jakąś minimalną opłatą, którą na przykład doliczano by do biletu, albo żeby to była usługa całkowicie jednak bezpłatna. Na przykład operator mógłby dzięki temu zarabiać na jakichś reklamach, które wyświetlałyby się chociażby w przeglądarce po połączeniu się z internetem. Być może jest to dobra forma. Wiemy, że na przykład niektórzy operatorzy yy, autobusowi również umożliwiają dostęp do internetu i zwykle on jest całkowicie bezpłatny i nie musimy tutaj korzystać akurat z konkretnej jakiejś sieci. Yy, sieć, która akurat wygrała obsługę PKP yy, wprowadzić ma również zamiar, a to już nawet dla swoich abonentów, yy, dopłatę za dostęp do technologii LTE. My oczywiście zachęcamy do śledzenia naszego kanału na Facebooku. Jest już kanał na YouTube. I, na, i, Twitterze i na Twitterze oczywiście. I wszystko za darmo. <głos> Także kończymy audycję numer 219. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia, cześć.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 The Podsafe Music Network, music.podshow.com.